Sobota, 2 lutego 2019 roku. Słuchacie właśnie 223 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Witam i zapraszam na Wielki Powrót Czasu Podsumowań. To jest audycji, w której moi goście podsumowują miniony rok, polecając różne teksty kultury i wydarzenia związane z grozą. To tak w wielkim skrócie. I tak, z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że powróciliśmy do tej tradycji i to tak niejako dwojako, ale więcej nie chcę zdradzać, bo jeszcze na to za wcześnie, jeszcze trochę pracy przede mną, by móc coś o tym więcej powiedzieć, ale tak dzisiaj spotykamy się, by omówić rok 2018, by rozpocząć jego podsumowywanie. Zasady tego całego wydarzenia podcastowego są dość proste. Wysyłam po prostu zaproszenia do kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu osób, to się rozchasta z roku na rok w sumie. Zaproszenia z prośbą o polecenie czegoś, co miało swoją polską czy światową premierę w ubiegłym roku. I oczywiście chodzi o coś związanego z horrorem, bo w końcu jesteśmy na Nekro w nawiedzonym podcaście. To od gościa zależy jednak, czy skupi się na bardziej tradycyjnych mediach i opowie o jakiejś książce, czy filmie, czy grze komputerowej, czy może y, pomyśli o czymś innym, o czymś mniej typowym, jakimś wydarzeniu, evencie, miejscówce, y, festiwalu, czymś takim. To od gościa zależy także, czy wymieni jakiś głośny tytuł, o którym większość z nas pewnie słyszała, który pojawia się na innych topkach, czy może skupi się na czymś, o czym świat, to znaczy świat, no chodzi mi oczywiście o nasz polski fandom grozy, o czym polski fandom grozy nie słyszał, a może jednak powinien. I w tym roku ukażą się prawdopodobnie trzy audycje z tego cyklu. Mówię prawdopodobnie, bo no, od strony logistycznej to jest coś niesamowitego. To się wydaje takie proste. Nie? Ja wysyłam zaproszenie, cześć, czy mógłbyś, czy mogłabyś mi coś nagrać. Ludzie nagrywają, podsyłają, ja to niby sklejam, publikuję, bum, tak. Zero pracy, easy peasy i jest fajny podcast. No właśnie niekoniecznie tak to wygląda. Czasem dzieją się różne zabawne rzeczy. Po drodze zresztą też dużo osób odpada, czy to po prostu z braku czasu, ochoty, czy w związku z jakimiś innymi wydarzeniami. Oczywiście wszystkim dziękuję tak czy siak tym, którzy wzięli udział i tym, którzy no, zakomunikowali, że jednak nie dadzą rady. Niektórzy mają też, też dość obiektywne powody, dla których no, nie wystąpią w tym roku. Ale myślę, że uda się zgromadzić to grono kilkunastu gości. Podzielę to na trzy występy, trzy odcinki i w tym ostatnim też dodam coś od siebie i założenie jest takie, że każdy opowiada o tym ubiegłym roku, tak dość subiektywnie. Nie każdy ma inne zainteresowania. Ktoś siedzi bardziej w grach, ktoś inny w książkach, ktoś inny w filmach, ktoś inny w planszówkach, ktoś inny robi coś jeszcze innego, nie wiem, ktoś słucha jakiejś tam muzyki, ktoś bierze udział w eventach sportowych i tak naprawdę to jest zadziwiające, jak wiele różnych oblicz grozy wychodzi na jaw przy okazji takich właśnie kompilacji tego typu nagrań, i to już dzisiaj będzie słychać, bo my sobie tutaj dzisiaj oprócz jakichś tam tradycyjnych nie, książek filmów, zresztą to też jest ważne, tak no to stanowi, jakby nie patrzeć Meritum tutaj kultury, popkultury, ale też usłyszymy o kulinarnym programie w klimatach horroru, o imprezie biegowej, o grach właśnie planszowych, labiryntach, takich prawdziwych w realnym świecie, o tytułach też, które mogliśmy łatwo przegrabić na tłoku innych produkcji, myślę o wydawnictwach działających na polskim rynku i tak dalej, tak dalej, o polskim rapie, no będzie się działo, a to dopiero pierwszy epizod. Zobaczymy co się pojawi w kolejnych, no ale to za tydzień, za dwa, a dzisiaj już nie będę przedłużał, tylko od razu oddam głos moim gościom, a będą to dzisiaj, będzie to pięć osób. Na początek usłyszycie Wojciecha Gunię, Wojtka, który jest oczywiście pisarzem, weird fiction, autorem powrotu czy nie ma wędrowca, a także od ubiegłego roku redaktorem prowadzącym polskiego rocznika Weird Fiction. Zaraz po Wojtku pojawi się Bedwolf, czyli Rafał Wroński, którego myślę dobrze kojarzycie z nawiązanego podcastu, bo wiele razy omawialiśmy dla Was filmy, czy całe maratony kinowe. Dzisiaj Rafał też się skupi na filmach i serialach. Po nim usłyszycie Agnieszkę, z Agnieszką z bloga agapilecka.pl, która wystąpiła u nas ostatnio na przykład przy podsumowaniu kwasonu i dzisiaj no właśnie między innymi u Agnieszki będziemy mieli spory rozrzut tematyczny, a zaraz po niej pojawi się Paweł Mateja karpenoktem, którego też pewnie bardzo dobrze znacie i Paweł również pokusił się o dodanie szczypty oryginalności do swojego podsumowania, a ten dzisiejszy epizod domknie Adrian Bush, Adrian z Cinema Podcastu i Pełnej Sali, wiadomo, specjalista od filmów, którego też mogliście akurat w ubiegłym roku słyszeć dość często tutaj, między innymi, za sprawą naszego wspólnego wyjazdu na Split Film Fest I właśnie Adrian domknie tę audycję. I tak jak mówię, nie ma sensu przedłużać, oddaję głos gościom, a Wam tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Cześć, z tej strony Wojtek Gunia. Rok 2018. No przyznam, że był takim dość specyficznym dla mnie czasem, ponieważ z jednej strony dość dużo zajmowałem się różnymi kwestiami okołogrozowymi, z drugiej strony ze względu na te obowiązki dość mało dość, dość, dość niezbyt uważnie jakby śledziłem to co się działo na scenie literatury grozy czy w Polsce czy na świecie dlatego, dlatego jakby to moje podsumowanie będzie bardzo wybiórcze i będzie się raczej ograniczało do rzeczy z którymi ze względu na różne okoliczności jakby miałem okazję się bliżej zetknąć więc jeśli, jeśli miałbym powiedzieć coś o no powiedzmy o literaturze, o okazach literackich, które uważam za takie najmocniejsze punkty e, ubiegłego roku e, dla mnie osobiście, to na pewno byłaby to książka do której zresztą miałem e, przyjemność napisać blarb. E, mówię o polskich upiorach Piotrka Borowca. E, od, dlaczego, dla, jakby dlaczego uważam, że, że jest to pozycja, o której warto mówić? E, od dawna, od dawna jakby postuluje, że horror, jeżeli chcemy, żeby horror w Polsce się rozwijał, jeżeli chcemy, żeby zaczął być dostrzegany, musi troszkę bardziej otworzyć się na współczesność. Na współczesność w sensie na rzeczywistość wokół. Nie, to nie jest tak, że e, horror jest gatunkiem, który powinien się jakby ograniczać tylko i wyłącznie do e, powtarzania jakby w kolejnych iteracjach różnych e, schematów, szablonów gatunkowych, po to, żeby czytelnika nastraszyć, po to, żeby dać mu jakąś, powiedzmy, e, niesamowitą historię. No, y, horror jest jednak, jak każdy gatunek literacki, jest pewnym odłamem literatury. A jednak to wezwanie nieśmiertelne Konrada, żeby literatura wymierzała sprawiedliwość światu, obowiązuje całą, jakby, wydaje mi się, przynajmniej wydaje mi się, że obowiązuje całą literaturę w całej, w całej rozciągłości. Y, I Piotr w polskich upiorach właśnie prezentuje tą taką bardzo społecznie zaangażowaną stronę literatury grozy. Te wszystkie teksty są osadzone w bardzo konkretnych polskich realiach. W zasadzie one są zakorzenione w tej polskości, jaką mamy yy, obecnie, z, włącznie z jakimiś tam uwarunkowaniami historycznymi, społecznymi, yy, ekonomicznymi, yy, które wpływają jakoś na postępowanie i losy, losy bohaterów jego postaci. Yy, I uważam, że jest taką bardzo mocną i wymowną figurą, jeżeli niesamowitość w tekście literackim staje się jakby taką soczewką, przez którą zaczynamy postrzegać jakby problemy, które nas przytłaczają, jeżeli, jeżeli to powiedzmy zjawy wszystkie, te tak zwane właśnie, to doskonały tytuł, polskie upiory, stają się taką, takim ucieleśnieniem tego, co nas naprawdę gnębi, co nas dusi, jako mieszkańców tego konkretnego miejsca na świecie. Bardzo bym chciał, żeby jakby ten odłam literatury zaangażowanej we współczesność, przy czym zaangażowanej w powiedziałbym taki bardzo wyważony, rozsądny sposób, bez jakiegoś zaci trzewienia, bez, bez przegięcia jakiegoś groteskowego przerysowania. Bardzo musiał żeby tego typu odłam się rozwijał w Polsce, ponieważ jakby w tym upatruje szansę na to, żeby horror zaczął być jakoś bardziej, szerzej postrzegany jako, jako literatura poważna, jako literatura, która może być, może być jakby obiekt przedmiotem poważnej dyskusji. Nie tylko jakby w naszych tam niszowych, okołobranżowych mediach, czy portalach, czy blogach. Jakby na, na, na troszkę z innej strony, z troszkę innej strony urzekła mnie też druga książka, do której pisałem blurb. Do, mówię o Wiarusie Marka Zechli. Zresztą miałem też przyjemność czytać jeszcze, jeszcze, jeszcze pod koniec ubiegłego roku kolejną książkę Marka i również odnoszę się do niej bardzo entuzjastycznie, aczkolwiek jakby w tym krótkim omówieniu ją pominę, ponieważ jeszcze się nie ukazała. Otóż Wiarus to jest z kolei taki świetny przykład książki, która łamie wszelkie reguły. Marek ma niesamowitą wyobraźnię, która pracuje na jakiejś szalonej wręcz liczbie płaszczyzn. Jakby te płaszczyzny się przenikają ze sobą, nawiązują do siebie, korespondują, dając wrażenie z jednej strony jakiegoś, powiedzmy, chaosu, powiedzmy, jakiegoś takiego niesamowitego kłącza różnych wpływów i kulturowych, i literackich, filmowych i tak dalej, ale jednocześnie z tego, z tego wrzenia różnych różnych właśnie motywów, wpływów i wątków, wyłania się taka bardzo silna, bardzo charakterystyczna tożsamość autorska. I to jest wspaniałe, ponieważ Wiarus jest książką szaloną. Napisałem to w Blair, że z książką szaloną, która właśnie nie uznaje żadnych reguł, albo przynajmniej łamie te reguły w taki bardzo swobodny, dziki sposób, a jednocześnie to łamanie reguł daje mnóstwo satysfakcji. Są czytelnicy, którzy że odnajdują przyjemność w tym, że powtarzają pewne bodźce. Powtarzają bodźce, które zostały im zapewnione przez jakieś tam, powiedzmy, schematy narracyjne, fabularne i tak dalej. Książka Marka, w ogóle twórczość Marka, jakby to, bo to się rozciąga na całą, jego, na całą jego twórczość, jakby generuje, jakby uderza w ten sam punkt, ale z zupełnie drugiej strony. Właśnie w ten sposób, że łamie kompletnie y, nasze znaczy, łamie nasze oczekiwania, jakby zaskakuje nas. Y, ale z tego powodu nie odczuwamy jakiejś frustracji czy zniechęcenia związanego z, tego, związanych z tym, że autor nas rozczarowuje czy nas zawodzi. Właśnie nie. W tym markowym łamaniu oczekiwań i łamaniu schematów odnajdujemy mnóstwo czegoś bardzo satysfakcjonującego. Mnóstwo takiej, takiej dzikiej przyjemności, jaką można mieć tylko z czytania książki. I to, to jest coś absolutnie fantastycznego. Więc... Troszkę, troszkę może nieładnie, że się wypowiadam o książkach, o których się już trochę wypowiadałem, ale naprawdę zrobiły on na mnie bardzo duże wrażenie. Gdyby nie zrobiły, to nie zgodziłbym się w żaden sposób, e, powiedzmy, wspierać ich swoim nazwiskiem. Co jeszcze? O snach umarłych nie będę mówił, bo już się wyzewnętrzniałem na ten temat bardzo dużo. Trochę głupio zachwalać swoje dziecko. Natomiast rzucę może tylko taką uwagę, że chciałbym, żeby kilkoro z autorów, którzy powiedzmy jakoś tak troszkę zaistnieli w snach umarłych, żeby zaistniało w jakiejś szerszej perspektywie. Nie chcę, nie chcę już z nazwisk wymieniać, bo ci, którzy, których nie wymienię, pomyślą, że jakoś gorzej ich oceniam. Tak nie jest. Natomiast faktycznie jest parę osób, które uważam, które jakby pokazując się w tej antologii pokazały, że w bliższej czy dalszej przyszłości mogą stanowić takie bardzo mocne punkty na mapie polskiej grozy. Daliśmy im troszkę miejsca, żeby się zaprezentowali w takiej krótkiej formie. Bardzo bym chciał, żeby kontynuowali tę przygodę z polskim horrorem, chociaż jest to środowisko toksyczne i patologiczne i może czasami doprowadzać do różnych przykrych stanów nerwowych. Ale mimo wszystko y, warto. Znaczy ja bym bardzo chciał, żeby, żeby, te, żeby ci autorzy y, ku chwale polskiego horroru, czy ogólnie polskiej literatury grozy y, dalej tworzyli i dalej, y, dalej dawali jakby nam przyjemność kolejnymi świetnymi historiami. Czy w krótszej, czy w dłuższej formie. Na pewno, na pewno takim zjawiskiem które trwa już od dłuższego czasu, ponieważ i Dom Horroru i Phantom Books to jakby nie są wynalazki ubiegłoroczne, tak? one już funkcjonują od jakiegoś czasu, ale z naprawdę bardzo dużą przyjemnością patrzę na to, jak i Sebastian Sokołowski i Tomasz Czarny rozwijają swoje inicjatywy. Oczywiście, no, jak, jak, wszyscy, jak wszystkie inicjatywy, które jakby są, ciągnięte siłą woli w zasadzie pojedynczych osób. No tak tutaj nie zawsze może starcza i środków, czy, czy możliwości, żeby wszystko było tip-top do, dopracowane, ale jakby w tym fermencie, który się generuje wokół inicjatyw, takich powiedzmy bardzo silnych, bardzo mocnych, w tym właśnie zaangażowaniu, które pozwala ryzykować, nieznane nazwiska, nieznanych polskich autorów albo mało znanych w Polsce autorów zagranicznych, literatury bardzo niszowej, no w tym tkwi jakby cały czas ta oddolna moc, która napędza i, i pozwala rozwijać jakby to środowisko. Więc jakby chciałbym, żeby ten trend był kontynuowany, zarówno, zarówno przez Tomka Czarnego, jak i przez Sebastiana Sokołowskiego. I oczywiście gmorki również, gmorkom też wszystkiego najlepszego życzę, bo robią fantastyczną robotę. Szkoda, że przeczywistość Marka Zychli, że jeszcze do Marka wrócę, troszkę przeszła nie z takim echem, jak wydaje mi się, że powinna przejść. Zresztą to samo się chyba też tyczy polskich upiorów. Nie wiem, jaka jest... Nie wiem, jakie są jakby wyniki sprzedażowe, czy zainteresowanie książką Piotrka, no, ale uważam, że zarówno jakby przeczywistość, jak i polskie upiory to są takie pozycje ze stajem gmorków, które zasługują na bardzo, bardzo dużo uwagi. Co jeszcze? No. Wydaje mi się, że także takim dość ważnym, może nie wydarzeniem, ale bardziej jakimś, powiedzmy, procesem, który zaczął się dziać jest mocniejsze wejście wydawnictwa Wesper w, w rynek polskiej grozy. No, zaczęło się od tych fantastycznych, nagradzanych tłumaczeń Macieja Płazy, który tak fantastycznie, tak no, przepięknie zreanimował twórczość Lovecrafta, jakby oddając sprawiedliwość temu niesamowitemu językowi, którym Lovecraft się posługiwał. A później przyszły kolejne publikacje, które restytuują tą klasykę grozy, tą mniej oczywistą klasykę na takim absolutnie topowym poziomie edytorskim. I myślę, że faktycznie wydawnictwo Vespra zauważyło, że w tym jakby obszarze rynku, jakim jest literatura grozy, jest całkiem sporo miejsca do zagospodarowania. Dlatego zapowiedzi jakby tego głębszego wejścia w rynek, czego dowodem jest publikacja nowej powieści Artura Urbanowicza, i także zapowiedziane inne powieści polskich, książki polskich autorów, no to jest taki dla mnie bardzo pozytywny sygnał tego, że duże wydawnictwo które jest w stanie zrobić fajną edycję książek, zapewnić im dobrą dystrybucję i promocję, no, zainteresowało się tym obszarem rynku, który dotychczas no, zdawał się być dość mocno, był dość mocno zaniedbywany. Jestem ciekaw, jak to, się, jakby jak to wejście Wespera odbije się na kondycji innych polskich wydawców, tych właśnie mniejszych, czy jak Phantom Books, czy Dom Horroru. No, myślę, że każdy sobie tą niszę jakoś znajdzie dla siebie i i dla siebie znajdzie takie odpowiednie miejsce, żeby, żeby to się odbywało, powiedzmy, bez szkody wzajemnej. Natomiast oczywiście jak zawsze, kiedy w nasz powiedzmy ukochany gatunek wchodzi duży gracz z dużymi możliwościami, no trzymam za to kciuki. Bardzo bym chciał, żeby pod skrzydłami Wespor pojawiło się jak najwięcej dobrych polskich autorów, żebyśmy dalej mogli jakby cieszyć się, żebyśmy mogli cieszyć się odkrywaniem nowych nazw no bo wszyscy na tym skorzystamy, tak? Jako czytelnicy, i, a także jako, jako środowisko. W tym sensie, że im więcej w takim szerszym obiegu znajdzie się dobrych autorów, no, tym prędzej uda nam się odczarować ten obraz horroru jako literatury, powiedzmy wagonowej, niewartej jakiejś tam powiedzmy szerszej uwagi. Koniecznie należy też wspomnieć w podsumowaniu ubiegłego roku o e, fantastycznym rozwoju wydawnictwa Krzyśka Krosarza Binińskiego, czyli wydawnictwie 9. Krzysiek, takie mam wrażenie, e, obserwował uważnie to, co się dzieje na polskim rynku wydawnictw grozowych i okołogrozowych. Przyjrzał się dokładnie temu, jakie błędy popełniają, wyciągnął z tego wnioski, i jakby bogatszy o tą wiedzę przystąpił do działania. Nie, nie, nie chcę jakby depresjonować ani Phantom Books, ani Domu Horroru, bo oni naprawdę robią fantastyczną robotę. Natomiast kiedy, jak, jak, jak obserwując działalność Krzyśka mam wrażenie, że przede wszystkim ma taką bardzo spójną i konsekwentną wizję tego, jak to wydawnictwo powinno wyglądać, jak powinny wyglądać jego produkty. Jakby Podział na serię, opracowanie wizualne, produkcji, no to jest, to jest jakby już stoi na bardzo wysokim, bardzo profesjonalnym poziomie. No i oczywiście wielkie brawa należą się Krzyśkowi za to, że chce przybliżać polskim czytelnikom także jakby te bardziej zapomniane pozycje, jakby tą zapomnianą klasykę, która jest no nieobecna jakby w naszym jakby okołogrozowym dyskursie. Wierzę jakby, znaczy wierzę, no jest, jestem przekonany, że zwiększanie jakby tych obecności autorów, którzy do tej pory nie byli tłumaczeni albo byli jakoś, powiedzmy, marginalizowani w, jakby w odbiorze przez czytelników literatury grozy, no wyjdzie nam wszystkim na dobre. Bardziej oczytany czytelnik, bardziej, czytelnik bardziej świadomy y klasyki i korzeni swojego ulubionego gatunku, to jest, to jest też czytelnik dokonujący lepszych wyborów właściwych, właściwych, bardziej właściwych, bardziej trafnych ocen. Jest to nam wszystkim bardzo potrzebne. Bardzo mi się też podobają plany Krzysztofa, żeby... Jeszcze raz jakby podjąć próbę przywrócenia, jakby wtłuczenia dla, w głowy polskich odbiorców Williama Hotsona, mam na myśli tutaj The Nightland tą monumentalną, powiedziałbym, ultymatywną powieść postapokaliptyczną, która jest chyba już takim najdalej idącym ekstremum, jeśli idzie o możliwość przedstawienia świata po końcu świata. Powieść bardzo ocenionej przez Lovecrafta, o czym zresztą Lovecraft pisał w swoim słynnym eseju Przyrodzona groza w literaturze jak i też innych, jakby, jakby też inne plany też Krzyśpia na wydawnictwa, o których nie chcę jeszcze tutaj mówić, żeby nie wybiegać przed szereg, no ale jakby wszystko to daje, to wszystko daje taki obraz wydawcy, który z jednej strony właśnie restytuuje tą zapomnianą klasykę, z drugiej strony wznawia powiedziałbym dość Pominięte, niesłusznie pominięte książki z, jakby z obrębu polskiej literatury grozy, które już jakiś czas temu powiedzmy się ukazały. Mam tutaj na myśli świetne wzdowie, wznowienia. Oczy pełno szumu, czyli prawy lewy złamany Dawida Kaina i ciemną stronę księżyca Grześka Gajka. No, bardzo fajnie, że te książki wyszły. Więc, więc z jednej strony właśnie dziewiątka restytuuje tę klasykę, z drugiej strony restytuuje też książki z tego obrębu polskiej literatury, grozy, które klasyką tej literatury nie zostały w zasadzie przez jakieś powiedzmy niedopatrzenie, ewentualnie niesprzyjającą wówczas, kiedy się ukazywały oryginalnie koniunkturę na rynku. Wszystkim inicjatywom z tego naszego poletka grozy bardzo, bardzo kibisuje. Natomiast Mam wrażenie, że z tą, jakby, wizją i programem, który ma Krzysztof to jakby z tej trójki wydawnictw Phantom Books, Dom Horroru i Wydawnictwo 9, to Wydawnictwo 9 jakby zapowiada się tutaj na takiego gracza, który w przyszłości, bliższej lub dalszej może jakby wyrosnąć najbardziej. Także ze względu na to, że Krzysiek jakby nie chce się ograniczać wyłącznie do literatury grozy albo do jakiejś powiedzmy takiej bardzo twardej ezoteryki. Bardzo im wszystkim kibicuję. Bardzo bym chciał, żeby w przyszłości jakieś te książki pojawiły się w obiegu hurtowym, niekoniecznie w Empikach, ponieważ wszyscy wiemy, że umowa z, umowy z Empikiem dla małych wydawców to niekoniecznie jest dobre rozwiązanie. Myślę, że raczej mały wydawca może źle na tym wyjść. Natomiast natomiast jakby wyjście w hurt, w tą taką dystrybucję szerszą ogólnopolską, poza własną stroną internetową i kontem na Allegro, jest nam wszystkim jako autorom literatury grozy, jako jakby osobom związanym z tą literaturą, z tą kulturą grozy bardzo potrzebne. Więc trzymam mocno za nich kciuki. Witajcie, ja nazywam się Rafał Wroński, znany też jako Bad Wolf. W tym nagraniu porozmawiamy sobie o kilku najciekawszych propozycjach filmowych i serialowych z roku 2018. W subiektywnym podsumowaniu 2017 roku odwołałem się na koniec do nostalgii, która zmusza mnie do poszukiwania tytułów pozwalających przenieść się w klimat lat 80. i 90., kiedy to na ekranach telewizorów królowały seriale takie jak opowieści skrypty, seria czy boisz się ciemności, gęsia skórka czy Sabrina nastoletnia czarownica. No właśnie... Skoro o nostalgii i czarownicach mowa, to miło mi poinformować Was, że Netflix wskrzesił z martwych Sabrinę, nastoletnią czarownicę i to z bardzo dobrym skutkiem. Nie dość, że dziewczyna jest żywsza niż kiedykolwiek, to jeszcze wcale nie widać po niej, że się zestarzała. Klimat serialu jest jeszcze lepszy niż w oryginale, a historia o dziwo wcale nie trąci myszką, choć przecież jest już dobrze znana. W nowej odsłonie możemy bliżej przyjrzeć się dobrze znanym już postaciom ciotek Sabriny, które w oryginale zdawały się być jedynie tłem dla nastoletnich rozterek głównej bohaterki. Nie zabraknie też starego, dobrego Salema, choć niestety odebrano mu pazur, bo kotek nie sypnie już ciętą ripostą albo uszczypliwym komentarzem. Za to mamy o wiele więcej realizmu, czarnej magii, klątw, sił nadprzerodzonych grozy i napięcia. Czarnego humoru Również tu nie zabraknie, tyle że w innym wydaniu. Powrócą też starzy i nowi bohaterowie oraz wrogowie. Chciałoby się powiedzieć, że to niby ta sama Sabrina, ale jakby nieco dojrzalsza, mniej dziecinna i bardziej dopasowana do naszych czasów. Sięga też częściej do swojego dziedzictwa pochodzącego z oryginalnej serii komiksów z lat 60., a także dedykowanej serii z 2014 roku, skąd serial wziął swój obecny tytuł. Chilling Adventures of Sabrina można zobaczyć już teraz na Netflixie. Hashtag Not sponsor. Pozostając w klimacie nostalgii sięgnę teraz po kolejną produkcję Netflixa. Tym, którzy tęsknią zagadającymi pyskatymi kotami, sypiącymi zgryźliwymi uwagami, z pewnością przypadnie do gustu kot ropek. I inni niezwykli bohaterowie z bardzo nietypowego programu kulinarnego. Tak jest, kulinarnego. Fantazyjne frykasy Christine McConnell to magiczna, pełna czarnego humoru, uroczo kiczowata, ale też hipnotyzująca propozycja dla łasuchów karmiących się grozą. Już w pierwszym odcinku poznajemy mieszkańców nawiedzonego domu, czyli wygadaną egipską mumię kota o imieniu Ropek, samicę szopa o sadystycznych skłonnościach imieniem Róża, spłoszonego wilkołaka Edgara, a także ich niezwykle utalentowaną gospodynię Christine. Od czasu do czasu na kolację z podwieczorkiem wpadnie też psychopatyczny sąsiad Norman. Christine ma doskonały przepis na każdą okazję, a przygotowywanie upiornych przysmaków przychodzi jej z niezwykłą łatwością. Talent, precyzja i pomysłowość to jej główne zalety, a w każdym odcinku nauczy nas jak rozwiązywać palące problemy, sprzątać po katastrofach, a także czarować w kuchni. Niezwykła, groteskowa oprawa wprawi nas w odpowiedni nastrój, a na widok karmelowych kości, pająków w czekoladzie albo galaretki z gałek ocznych niejednemu pocieknie ślinka. Mnie na pewno dlatego gorąco zachęcam do odwiedzenia mieszkańców domu na wzgórzu. This is our home and it's a place for the strange and unusual. Are safe and welcome. Welcome to the curious creations of Christine McConnell. I do think we should kill him. With kindness? Oh, that takes so long. Po drodze warto zatrzymać się na trochę by zregenerować siły. Proponuję Wam pobyt w niezwykłym hotelu leżącym dokładnie na granicy dwóch stanów. Macie wyjątkową możliwość i możecie dokonać wyboru. Skorzystajcie z uroku w Kalifornii, popijając wyśmienitego szampana w apartamencie dla nowożeńców lub oddajcie się ulubionym uciechom i sprawdźcie swoje szczęście w kasynach Nevady. Tak czy inaczej spędzicie noc w El Royal, najsłynniejszym hotelu Ameryki, który dobre czasy ma już dawno za sobą. Obecnie gości jest niewielu, obsługa nie najlepsza, ale wyboru nie macie, bo auto, którym przyjechaliście chwilę temu już nie odpala, a na dworze szaleje burza stulecia. Gości jest siedmioro i każdy z nich ma swój sekret. Atmosfera jest tak gęsta, że można ją kroić nożem. Miejsce tak ponure, że zatrzymać mógłby się w nim sam szatan. Lepiej więc nalać sobie drinka, pilnować swojego nosa i jakoś przeczekać do rana. Czego byście nie robili, pamiętajcie o jednym. Kierownictwo patrzy. The you have the to stay in or I Jeśli jednak uda Wam się wymeldować i szczęśliwie wrócicie do domu, to mam dla Was jeszcze jedną propozycję na długi zimowy wieczór. Pierwszy w historii film interaktywny, w którym to wy decydujecie o losach głównego bohatera siedząc przed ekranem telewizora lub komputera. Możecie zaprosić przyjaciół, możecie zabawić się też w Boga absolutnie sami. Możliwości jest wiele. W waszych rękach spoczywać będą losy młodego programisty Stefana Butlera, który zainspirowany kontrowersyjną książką Bandersnatch, napisaną przez Szaleńca, postanawia napisać na jej podstawie grę. Kiedy jego pomysł spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem jednego z najsłynniejszych wydawców gier wideo, Stefan czuje, że to jego szansa. To jak skończy się ta historia zależy już od Was. Ode mnie to wszystko. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Z tej strony Aga zagapilec.pl. Opowiem Wam o kilku horrorowych rzeczach, które urzekły mnie w zeszłym roku. Myślę, że 2018 rok można spokojnie nazwać rokiem komiksów paragrafowych. Wydawnictwo Fox Games dosłownie zaatakowało nas strzelając co chwilę nową premierą. Ledwo ograło się jeden tytuł, już wychodził kolejny. O ile nie pogubiłam się w liczeniu, wyszło ich kilkanaście. Info dla tych, co nie znają jeszcze tego typu rozrywki i nie wiedzą o czym mówię. Komiks paragrafowy to taki komiks, w którym ty odgrywasz główną rolę, stajesz się jego bohaterem. Czytasz komiks i sam decydujesz, gdzie chcesz iść dalej, co chcesz zrobić. Na tej podstawie wybierasz kolejny kadr, przewracasz strony i czytasz, co wybrałeś. I to trwa i trwa i trwa, aż dojdziesz do końca. Na podstawie twoich decyzji tworzą się dalsza, tworzy się dalsza część fabuły. Jest to bardzo fajna zabawa, niezależnie od wieku. No ale wiadomo, że pewne ograniczenia wiekowe się zdarzają. Z zeszłorocznej puli komiksów kilka z nich było przeznaczonych dla starszych. Część z nich spokojnie można podciągnąć pod horror. Mamy zombie, w którym wcielamy się albo w człowieka, który chce uciec z miasta, albo w żywego trupa. Graficznie i fabularnie cudo. Mechanicznie trochę to kulało, ale zombiastyczny klimat jest, więc fanom truchła mogę polecić. Kolejny to Wilkołak. Tu mechanika gry także nie należała do moich ulubionych, ale za to fabularnie trzymało się kupy. Była ciekawa historia, fajny, mroczny klimat. Jednakże najbardziej z tej trójcy i nawet y, chyba ze wszystkich dotąd wydanych komiksów y, trafia do mnie porwanie. Największą zaletą jest tutaj klimat, jak nie trudno się domyślić. Mrok, niepokój, groza. Z Czasem nawet zdarzało się obrzydzenie. Dla mnie są to zdecydowane atuty. Wspaniale czułam się podczas rozgrywki. Wciągnęłam się, byłam zachwycona historią i tym, co się tam działo. Mimo iż musiałam kilka razy rozpoczynać od początku, bo zginęłam, rozpoczynałam od nowa z wielką radością i ciekawością tego, co będzie dalej. To były fajne, godne polecenia tytuły. A najlepsze jest to, że Fox Games nie zwalnia tempa i w tym roku szykują się kolejne wspaniałe premiery. Pewnie kojarzycie Paulinę Król z bloga W Świecie Słów, nie? No to Paulina właśnie wraz z Magdą Michałek kilka lat temu zapoczątkowały akcję Polska Groza dla Woźb. Motyw jest taki, że horrorowi autorzy przekazują swoje twory na aukcje i wspólnie, grozowo zbieramy pieniądze na orkiestrę. Jako, że wychowałam się na orkiestrze i ten dzień w roku uznaję za jedno z najfajniejszych i najważniejszych świąt, to od początku ten pomysł przypadł mi do gustu. Pisałam o nim niejednokrotnie, wspierałam ile się dało, a w 2018 roku dołączyłam do ekipy, by wspólnie z dziewczynami kontynuować akcję, rozwijać ich dziecko i dbać o to, by trzecia edycja akcji Polska Groza dla Woźb była jeszcze lepsza niż poprzednie. No i poszło całkiem nieźle, bo z Waszą pomocą zbierałyśmy ponad 2200 zł, o ile dobrze pamiętam. Niezmiennie myślę, że jest to świetna inicjatywa, potrzebna i zachęcam Was do uczestniczenia w tej akcji i wspierania. Niestety w tym roku musiałyśmy zrobić przerwę w akcji, ale wierzę w to, że za rok uderzymy ze zdwojoną siłą, zbierając jeszcze więcej kasy i rozsiewając wokół uśmiech, wsparcie, miłość, a nie nienawiść. 2018 rok był także dobrym rokiem dla gier planszowych. Riad przytoczę tylko kilka z nich, które dobrze znam i z przyjemnością Wyrzucam je na stół do kolejnych rozgrywek. Zacznę może od tworu mniej pospolitego i w pewien sposób odmiennego. Czy kojarzycie może taką grę na telefon jak Zombie Tsunami? To jest prosta, tempa dosyć, platformówka, w której gramy małym, uroczym zombiaczkiem. Zombiaczek idzie sobie przez miasto i musi iść jak najdalej, jak najdłużej, by napotykać ludzi, których gryzie, tworząc więcej zombiaków, które z chęcią dołączają do tego pochodu. I tak sobie idziemy, idziemy, sterując tą coraz większą hordą. Chodzi o to, by było ich jak najwięcej i by jak najdłużej utrzymać je przy życiu. Musimy pilnować, żeby nam gdzieś nie spadły, żeby się nie zaklinowały między autobusem, samolotem, nie wybuchły i tak Do tego dochodzą jakieś bonusowe opcje i np. nasze zombiaki lecą balonem lub stają się olbrzymem. Absurdalne, ale banalne. W zasadzie jedyne co robimy to klikamy w ekran, by nasz trup podskoczył. Koniec. Od cała filozofia. Jest sobie takie wydawnictwo jak, jak Lucky Duck Games i to jest właśnie wydawnictwo, które bardzo lubi adoptować tego typu gierki i przynosić je na plansze. I to właśnie zrobili i tym razem. Przenieśli grę z telefonu, tworząc z niej planszówkę. Tak powstało zombie tsunami, które ma w sobie to coś. Pomysł absurd i w pewnym sensie idiotyzm całej gry został tu zachowany. A jak do rozgrywki puścimy sobie podkład muzyczny, który jest w grze, to rozgrywka staje się jeszcze lepsza, bardziej dynamiczna i niesamowicie zabawna. Fajnie by było, jakby Szyma spuścił wam tutaj fragment tej muzyczki, żebyście mieli pojęcie, o czym mówię. O, tu leci muzyczka, słuchajcie sobie. no to, to nie dziękuję dobra, dalej jeśli o gry chodzi to bardzo popularną, ale też starą grą są potwory w Tokio w oryginalne znane jako King of Tokio w Polsce za potwory odpowiada wydawnictwo Egmont i pod koniec roku Egmont zrobił fajną rzecz wypuszczając na rynek kolejny dodatek do gry dodatek nosi tytuł Halloween i wraz z nim otrzymujemy dwie nowe postacie jest tam Boogie Woogie i jest Pumpkin Jack, dzięki czemu czuć ten Halloweenowy klimat i gra, choć jest dla dzieci, staje się naprawdę mroczna. Oprawa graficzna jest z tego wszystkiego najlepsza, choć mechanice nie mam tu zbyt wiele do zarzucenia. Trzyma poziom. Powiem więcej, odkąd zagrałam z tym dodatkiem nie wyobrażam sobie powrotu do samej podstawy i granie bez niego wydaje mi się bez sensu. Dla fanów serii jest to zdecydowanie must have. I przechodzimy do kolejnej, ostatniej już gry w tym zestawieniu. Ostatniej, ale według mnie najlepszej, nie tylko ze względu na klimat, ale także ze względu na mechanikę i elementy składowe tej aktywności. Tak, chyba mogę powiedzieć. Mam na myśli Escape Tales, Rytuał przebudzenia. Jest to hybryda Escape Roomu z grą planszową, karcianką, a także elementami gry paragrafowej. Zatem wszystkie fajne rzeczy zebrane w jednym miejscu. Mamy plansze, mamy karty. Ustawiamy lokalizację, piękną graficzną lokalizację i eksplorujemy to, co się dzieje. Na pewnych etapach dobieramy odpowiednie karty z informacjami, co robić dalej, lub czytamy odpowiednie akapity w specjalnej książeczce, aby podjąć decyzję, gdzie iść, co robić i tak dalej, i Gra jest wspaniała, wciągająca, nie tylko dzięki pięknej oprawie graficznej, ale także dzięki wspaniałej fabule. Otyp jest taki, że wcielamy się w kolesia, którego córka jest w śpiączce. Bardzo chcę ją wybudzić, ale normalne metody nie działają, więc kombinuje metody nienormalne, przeprowadzając tytułowy rytuał przebudzenia. Całość jest niesamowicie mroczna, momentami straszna, przerażająca, ale przez cały czas nieustannie intrygująca. Zagadki, które napotykamy na naszej drodze są zróżnicowane, dopracowane i niekiedy wymagają dość dużo czasu, by je rozwiązać i wprowadzić do specjalnej aplikacji. Ośmielę się powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, w jakie w życiu grałam. Mimo iż nie jest grą dożywotnią, bo regrywalność kończy się wraz z zakończeniem kilku różnych możliwości przejścia gry. Zdecydowanie polecam, zwłaszcza teraz, gdy największa wada escape roomów pudełkowych została zastąpiona przez olbrzymią zaletę o nazwie bezpieczeństwo. Siedzicie w domu, a emocje są porównywalne, jeśli nie większe, od tych, jakie można doświadczyć w pokoju zagadek. Za ten produkt odpowiada wydawnictwo Board and Dice, a współtworzyli je właściciele serwisu Lokmi więc myślę, że już samo to jest gwarancją jakości. Bardzo, bardzo polecam. Jest u nas w Trójmieście taka ekipa jak Big Yellow Food. Ci ludzie sami aktywnie uprawiają sport, czasem najwyraźniej robią to zbyt, to zbyt ekstremalnie, bo chyba tylko tak mogę wytłumaczyć to, że z ich głowami nie zawsze jest najlepiej. Co oczywiście jest świetną wiadomością dla reszty niepoważnego sportowego towarzystwa z okolicy. Od pewnego czasu wielkie, żółte stopy organizują dziwne, specyficzne i pokręcone imprezy biegowe. I właśnie jednym z takich wydarzeń był Monster Run, który odbył się w Sopockim Lesie. Sporo osób się przebrało, gdyż było to w okolicach Halloween. Dużo potworów, których zadaniem było nie tylko ukończenie biegu, ale też przeżycie. Organizator wskoczył na ozdobionego kłada i wyruszył po pewnym czasie na swym, jak to określił, pożeraczu potworów. To trochę jak bieg Wings for Life, gdzie goni cię Meta. Tu Meta nie tylko goniła, ale też pożerała. Gdy w końcu mnie dorwał, wręczył mi kopertę z listem informującym, że zostałam zjedzona i nie żyję. Cóż, zdarza się. Resztę drogi przemierzyłam swoim żółwim tempem, mając usprawiedliwienie na to, dlaczego tak długo biegnę. No hej, przecież jestem martwa, czego wy ode mnie chcecie, nie? Jeśli ktoś lubi spędzać czas inaczej niż siedząc w pawie, zdecydowanie polecam. Wiem, że impreza planowana jest na kolejny rok. Mało tego, najprawdopodobniej będę uczestniczyć w jej obsłudze. Polecam, bo to świetna alternatywa na około halloweenową zabawę. A jeśli ktoś nie chce biegać, tylko woli sobie posiedzieć, może to zrobić przy okazji spotkań Klubu Fantastyki i Grozy w Gdańsku. 26 października 2018 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne klubu pod tytułem Wstęp do Polskiego Horroru, które prowadziła Magdalena Kałużyńska. Spotkanie mnie zachwyciło i wynagrodziło to, że w ogóle musiałam wyjść z domu. Powiem tak, było warto. Dostaliśmy tam Magdę z całą jej magdowatością. Było bardziej śmiesznie niż strasznie, ale Kałużyńska zrobiła dobry początek, prezentując sylwetki polskich autorów grozy i mówiąc o nich co nieco. Bardzo się zdziwiłam i miło zaskoczyłam, gdy moje wielkie logo zostało wyświetlone nagle na ścianie i autorka zaczęła mówić o mnie i o tym, co pisze. Reszta prezentowanych osób była o wiele bardziej rozpoznawalna. Dla mnie ta część spotkania może nie była zbytnio fascynująca, bo większość z opisanych tam osób znam, część z nich nawet osobiście. Niemniej myślę, że tego typu prezentacja była potrzebna, by przypadkowe osoby, które się tam pojawiły lub takie, co dopiero po horror zaczynają sięgać, mogły dowiedzieć się, że w ogóle ktoś tworzy takie rzeczy w naszym kraju. Spotkanie uważam za bardzo udane i mam nadzieję, że niebawem będą kolejne. Wydawnictwo Oficynka wraz z Gdańską Biblioteką miały świetny pomysł, by powołać do życia klub fantastyki i grozy. Liczę na to, że kolejne spotkania klubu będą równie emocjonujące, i warte wychodzenia do ludzi. W 2018 była jeszcze jedna rzecz, która okazała się być warta wychodzenia do ludzi. Mało tego, okazała się ona być warta wyjechania z Gdańska i udania się do Swarzewa. Swarzewo to taka wioska w drodze do Władysławowa. Miejsce to słynie tylko z jednej rzeczy: Labiryntów w polu kukurydzy. Cóż, Kukurydziane labirynty pojawiały się w różnych miejscach, jak chociażby w blizinach, do których mam o wiele krótszą drogę. Ale to w Swarzewie właśnie w końcu ktoś pomyślał o osobach, które wolą straszniejsze rozrywki. Nareszcie ktoś pomyślał o tym, żeby do miejsca sympatycznego, milusiego, pełnego rozrechotanych dzieciaków dodać element grozy. Wreszcie wpadli na to, że to wspaniała okazja by było straszniej mroczniej i po prostu fajniej. Dlatego właśnie tam pojechałam. Pojechałam tam, by wziąć udział w tak zwanym nocnym błądzeniu w labiryncie. I sobie pobłądziłam. Cała impreza wygląda tak, że zostaje się mapkę z zaznaczonymi punktami, które warto odwiedzić, aby przejść całość i niczego fajnego nie ominąć. No i tyle. Dostajesz mapę i włazisz do labiryntu. Kto nigdy nie był w kukurdzianym labiryncie może się zdziwić, bo to cholerstwo naprawdę nieźle rośnie. Momentami sięga chyba ze 3 metrów. Błądzenie w tym tytule nie jest tutaj nad wyrost, bo można zabłądzić, można się zgubić. A w tym przypadku można też spotkać świnie biegającą z piłą łańcuchową, trupy czy nawet UFO. Organizatorów ładnie poniosła wyobraźnia. Niejednokrotnie udało im się mnie przestraszyć, więc bawiłam się świetnie. A co było po wyjściu? Jak ktoś chciał mógł przejść jeszcze raz, nie było limitu łażenia. A jak ktoś miał dosyć chodzenia lub był zbyt przerażony, na kolejne starcie z trupami mógł usiąść przy ognisku, rozgrzać się, odpocząć, zjeść coś, wypić. Bardzo fajny event. I nieśmiało liczę na to, że atrakcja będzie czynna w kolejne wakacje, bo z chęcią pójdę tam jeszcze raz. No. I to by było chyba na tyle. Koniec. Cześć. Cześć, z tej strony Paweł Mateja Skarpenoktem. Tym razem witam w 2018 roku, w którym e, chciałbym polecić Wam trzy dzieła. Znów będą to dzieła z kategorii książka, film, muzyka. Zacznę tutaj zupełnie bez zaskoczenia od książki <śmiech> i zupełnie bez zaskoczenia znów będzie to coś z Biblioteki Grozy wydawnictwa CNT. Trudno się dziwić, to jest moja ulubiona seria, seria moim zdaniem wyjątkowo ważna, kultowa i cudowna. I chciałbym polecić wam troje Szalbierzy Ar Artura Machena, czyli powieść epizodyczną, która zawiera, poza fajną klamrą fabularną i w ogóle całą swoją fajnością, dwa utwory, które są dla horroru niezwykle ważne, yy, niezwykle wpływowe, czyli opowieść o białym proszku i opowieść o czarnej pieczęci. Dlaczego warto przeczytać te utwory, te opowiadania, które stanowią tutaj w pewien sposób zostały wplecione w fabułę powieści Troje Szalbierzy. Dlaczego warto po nie sięgnąć? Otóż dlatego, że czytając je zrozumiecie, przynajmniej po części, jak ważny dla twórczości Huarda Filipa Lovecrafta był Arthur Machen, jego twórczość. Jest to coś, co ja osobiście nazwałbym horror'em pre-lovecraftowskim, podobnie jak twórczość na przykład Algernona Blackwooda, no, no, czyli tutaj trochę się zapętlam, horror'em, który, który bardzo mocno inspirował Howarda Philippa Lovecrafta do tworzenia jego opowiadań o mitach Cthulhu. Artur Machen nie sięga po taki stricte horror kosmiczny w tym wymiarze tworzenia jakichś pradawnych bogów, którzy zstąpili z kosmosu, czy jakichś taki tego typu pomysłów. To już są jakieś lovecraftowskie pomysły, które oczywiście też z różnych źródeł zaczerpną, dlatego że czytając takie rzeczy jak, jak utwory Machena czy Blackwooda, a także kilku innych autorów, jak na przykład Chambersa. Łatwiej jest zrozumieć to, jak Lovecraft tworzył swoje utwory i zrozumieć to, że nie są one, je tutaj wcale mu nie chcę umniejszać, nie są one aż tak oryginalne, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. One oczywiście są, są absolutnie fantastyczne, ale są zbudowane na inspiracjach, które Lovecraft zbierał przez całe lata swojego czytelnictwa. No, a Mahena traktował jak, jako swego rodzaju mistrza, czy jednego z mistrzów słowa i robił to naprawdę bez wątpienia słusznie, dlatego że, że i opowieść o białym proszku i o czarnej pieczęci, a także cała reszta e, Trojga szalbierzy. To jest horror naprawdę z najwyższej półki. I kiedy kilka lat temu, no dobrych kilka lat temu, może już nawet kilkanaście, kiedy wyszły inne światy, również Artura Machena, zbiór ten został no, naprawdę bardzo dobrze odebrany, uznany za, za jedną z najlepszych rzeczy, najlepszych pozycji w bibliotece Grozy. Troje szalbieży naprawdę mu nie ustępuje. To jest rzecz równie dobra, równie ważna i również szczerze Wam ją polecam jeśli, jeśli lubicie klasykę grozy jeśli lubicie Lovecrafta albo po prostu chcecie bardziej wgryźć się w horror lepiej poznać ten gatunek zrozumieć skąd się biorą w nim jakieś konkretne pomysły koniecznie sięgnijcie po, po troje szalbieży ok, żeby za długo nie gadać przejdę do filmu tym razem nie Serial, tym razem nie Twin Peaks, tym razem nie Lynch. A szkoda, bo gdyby coś nowego nagrał, to pewnie bym tutaj to umieścił. A zamiast tego będzie remake. Jak się możecie domyślić. Aha, może powiem tak. W zeszłym, znaczy zesz... no tak, to już w zeszłym roku wyszły dwa filmy, które dla mnie były takimi absolutnymi sztosami. Pierwszym z nich był Hereditary, który wyszedł bodajże w pierwszej połowie roku i był naprawdę no, jednym z najlepszych horrorów ostatnich lat. Ale w drugiej połowie roku, jesienią, ukazała się Suspiria. The remake kultowy, kultowego filmu Dario Argento. Tym razem w reżyserii, nie zabijcie mnie tutaj, jeśli to źle przeczytam, Luca Guadagnino i cholera, mamy tutaj do czynienia z filmem, który w jakiś sposób jest remake'iem i szczerze, moim zdaniem on jest lepszy od oryginału jest lepszy od Hereditary i w ogóle to jest najlepszy horror, jaki w 2018 roku oglądałem wizualnie to jest rzecz absolutnie zjawiskowa jest genialnie zmontowany są, zdjęcia są, na, są cudowne scenerie są obłędne yy, akcja dzieje się w szkole tańca w Berlinie przedzielonym murem jeszcze ze czasów naszej komuny w głównych rolach mamy tutaj Dakota Johnson, kumacie Dakota Johnson którą kojarzycie być może z 50 twarzy Greya, ja szczerze mówiąc oglądając film nie kojarzyłem jej z tą rolą bo zupełnie nie zwracam uwagi na takie rzeczy ale jak zerknąłem sobie po seansie co to za kobieta grała główną rolę, no to zdębiałem. To ta sama aktorka, która, która grała w 50 twarzach Greya? To jest ta sama aktorka. Mm. Naprawdę, film jest absolutnie obłędny. To jest, mamy tutaj takie dosyć popularne mam wrażenie w ostatnich latach e, nawiązania czy, czy, czy czerpanie z horroru okultystycznego, który no zresztą w Hereditary także wrócił jakby do łask i jest to zrobione w sposób absolutnie cudowny. Film jest przerażający od samego początku do samego końca. Mamy tam i sceny bardzo mocnego gore, i sceny bardzo mocnego horroru satanistycznego. I przede wszystkim jest to film o niesamowicie, niesamowicie dobrze czy wysoko artystyczny, niesamowicie dobrze zrobiony. Dwie i pół godziny filmowej, horrorowej uczty. Ja myślę, że dużo osób może ten film naprawdę odrzucić, dlatego że nie jest to, wiecie, nie jest to jakiś taki horror do obejrzenia z piwem. To jest coś, co trzeba przeżyć. I ja, ja po się byłem wstrząśnięty i absolutnie zachwycony i ten zachwyt mi do teraz nie puścił, dlatego właśnie postanowiłem wam o nim opowiedzieć. Trzecia rzecz i myślę, że z Szymas wręcz spodziewa się, że o tym wspomnę, to no, przechodzimy tutaj do muzyki. Będzie album Mutilator Słonia polskiego rapera związanego ze sceną horrorcore, który szczerze mówiąc jest, <śmiech> reprezent... znaczy, jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o reprezentację polską w horrorcore, ma oczywiście różnych fajnych konkurentów, tak jak na przykład Cookie. o którym mówiłem w 2017, w zasadzie o którym miałem nie mówić i tylko wspomniałem coś, ale ci... Ale... Słoń to jest już... To, to nie jest już muzyk, to jest firma. To jest gość, który stworzył wokół siebie nie tylko mm, całą scenę, który, który jest mistrzem dla innych raperów, który wydaje innych raperów, ale to, także co wyda album, to ten album jest naprawdę czymś bardzo godnym polecenia. I jest, nie musicie być fanami hip-hopu, nie musicie być fanami tego, co dzieje się obecnie na scenie hip-hopowej, <grych> bo... Wystarczy być fanem horroru, żeby sięgnąć posłania i naprawdę dobrze się bawić. Dlatego, że m, oczywiście ma on dużo utworów takich z taką klasyczną bragą, gdzie wiecie, jedzie po innych raperach, robi napinkę i tak dalej, ale to wszystko jest w takim fajnym, mroczno... w takim klimacie można powiedzieć Evil Dead. E, a więc jest tam dużo horroru, dużo makabry w tym, co rapuje, ale z dużym przymrożeniem oka. Zresztą wytwórnia, którą słoń założył, nazywa się Brain Dead Familia. Myślę, że, że cały czas czujecie, jakie to będą klimaty. Ale poza takimi w miarę typowymi hip-hopowymi utworami, to, co moim zdaniem najlepsze jest usłania, to są takie jego nawijki fabularne. Tak jak na poprzednim albumie, na no właśnie BDF, Braindead Familia, były na przykład genialne Dzieci Dagona. Tak tutaj mamy utwór Butterfly, który jest no, właśnie taką dwuczęściową opowieścią rapowaną oczywiście, w sposób dosyć z bardzo minimalistycznym podkładem, dźwiękowym. W obu częściach Butterfly dostajemy historię kobiety porwanej przez UFO. Jak pomnik leżała tak nieruchoma blada, dyżurujący lekarz od razu zaczął ją badać i zamarł, bo jej wygląd i wycieńczenie ciała maskowały, że ma trzy dekady. Dramat. I uważam, że no jest to utwór, przy którym ja, znaczy szczególnie przy pierwszej części, ja miałem po prostu ciary i ile razy do tego wracam, to, to autentycznie, aż mi się coś jeżą, mi się włosy na całym ciele. Jest fantastyczny, świetnie zbudowany klimat, jest to mroczne i jest UFO. Mm. Szyma spodziewał się pewnie, że będę mówił więcej o UFO ale nie jestem, wiecie, do, na końcu, nie jestem do końca na bieżąco z wszystkim, co się dzieje w kulturze w ostatnich latach, bo sobie tak sięgam tu po starsze, tu po nowsze rzeczy i jak sięgam po coś u to raczej po jakieś starocie. Dlatego nie mam tutaj co do, co, co, więcej, co o tym opowiadać. Jeśli macie jakieś obawy, czy hip-hop to jest coś dla was, sięgnijcie po ten utwór po Butterfly. Jeśli on się wam spodoba, to, to już możecie śmiało sięgać po słonia, a jeśli, jeśli Was to zaciekawi, e, zaciekawi Was horrorcore, e, to to, to Szymasa, może spróbujemy kiedyś razem coś na ten temat dla Was na przykład nagrać. Tak, bez konsultacji z Szymasem <grym> zaproponuję. I myślę, że to wszystko, co mam do powiedzenia. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia znowu w jakimś podsumowaniu w roku 2019. Cześć. Cześć, witam wszystkich słuchaczy konglomeratu podcastowego i nawiedzonego podcastu. Z tej strony Adrian z Cinema Podcastu, czyli podcastu, który możecie słuchać na stronie pełnasala.pl i jestem tutaj za zaproszeniem Szymasa, żeby opowiedzieć Wam o najciekawszych rzeczach, najciekawszych tekstach kultury, które spotkały mnie w 2018 roku. I od razu powiem Wam, tak jak zresztą w mojej wstawce z 2017 roku, że skupię się głównie na kinie, a raczej tylko i wyłącznie na kinie, ponieważ tylko kino nadrabiam na bieżąco. Jeżeli chodzi o książki, gry, ee, no generalnie, generalnie teksty kultury, raczej jestem z tych osób, które jeszcze nadrabiają klasykę, więc nie mogę być na bieżąco. No ale filmy akurat jako moja pasja numer jeden, no to generalnie najwięcej zajmują w moim życiu, więc tutaj potrafię nadrobić i powiedzieć co mi się podobało akurat w 2018 roku. No mogę się pochwalić, że tak 210 razy byłem w kinie w tymże roku, więc mam pewną bazę tytułów, mógłbym, które mógłbym Wam polecić. Skupię się na jednym z nich, który prawdopodobnie dlatego, że mogliście go przegapić, dlatego, że jest najbardziej kontrowersyjnym filmem, bo ma głównie złe oceny, o którym być może nie słyszeliście, być może właśnie te złe oceny Was jakoś od niego odwiodły, a mnie najbardziej spodobał, no ale najpierw spojrzę na, to, na kino w 2018 roku trochę szerzej. Powiem Wam o kilku tytułach, które mogliście również przegapić, bądź pewnie słyszeliście, ale trzeba Wam o nich jeszcze przypomnieć. Dlatego, że 2018 moim zdaniem jest jednym z najlepszych lat w historii kina i uważam, że no, takie potęgi filmowej, jakie doznałem przez ostatnie 12 miesięcy, no to trudno będzie, trudno będzie osiągnąć ten poziom. Spotkałem się z filmami kultowymi, spotkałem się z filmami, które chcę naśladować, cytować, które wywarły na mnie taki wpływ, że no, już nigdy w życiu o nich nie zapomnę. No, jednym z takich filmów jest Climax Gasparanoe. Trzy razy byłem na tym filmie w kinie. Można powiedzieć, że to jest Imprezowy survival horror. Eee, wiem, że <głos> wiem, że tutaj kombinuję już trochę z gatunkami, ale zobaczcie to. No, to co dzieje się w tym filmie, to jak pracuje kamera, to jak e, w ogóle grają tam kolory. E, to jest coś niespotykanego. To jest coś, co chcę powtarzać raz po raz, pomimo że e, to będzie dla was straszne przeżycie, to jednocześnie będziecie chcieli do niego wrócić i przeżyć to. Było nie było bezpiecznie w fotelu kinowym jeszcze raz. E, w, w tym roku była, było można zobaczyć takie film jak również Zemsta. Czyli w zasadzie taki thriller, kino zemsty, no trochę horror, bo nawet można powiedzieć, że ma zjawiska paranormalne w całym swoim inwentarzu, tak, w całym swoim dobrze, które oferuje. No ale jednocześnie jest jedną wielką metaforą, świetną, fascynująca rzecz. Dalej, dalej ten film jest tu i tam do zdobycia, więc polujcie na niego. Zobaczyłem taki film jak Hagazusa, a w ogóle arthouse'owe, tak znowu tutaj slow cinema, no, oczywiście, w tym roku by było można zobaczyć Herditery, czyli dramat rodzinny przesiąknięty grozą. W ogóle ten motyw domku dla lalek, który tam się przebija, no, coś niesamowitego. Mogliśmy zobaczyć Suspirię Luki Gładanino, która w całości, tak, jako cały ten trzygodzinny film, no, miała kilka punktów, które mi się nie podobały, no, ale jako też również pewna metafora, pewien film symboliczny. Prowadzi ona do fascynujących wniosków jest dyskusjogenna, tak mogę to określić tak bardzo, że no nie da się oderwać od, od tego filmu, jeżeli już zacznie się o nim gadać, nie, nie, gdy, gdy się zacznie go oglądać, bo miałam słabsze momenty, no ale scena tańca, którą tam zobaczycie, to jest coś, co na zawsze zostanie w historii horroru, no coś, co będzie się wymieniać, za co będzie się pamiętać ten film przynajmniej za 100 lat następne. Cała masa tytułów, które gdzieś tam jakoś tam romansowały z kinem grozy i ja, ja wymieniam je jako jeden z najlepszych filmów w ogóle, tak w zestawieniu z zarówno jakimś ciężkim kinem artystycznym, jak i zestawieniu z najlepszymi blogbusterami, tak najciekawszym kinem rozrywkowym. I chciałbym wyróżnić jeden, który dlatego dostaje wyróżnienie, nie dlatego, że jest lepszy od tych filmów, czy jakiś chociaż, chociaż z niektórymi mógłby, mógłby przynajmniej spokojnie konkurować, a dlatego, że dostał złe recenzje, generalnie mało komu się podobał, a ja uważam, że warto go wspomnieć, że jest jakimś tam zjawiskiem, które mnie fascynuje, mianowicie mamy tutaj do czynienia z filmem, Nieznajomi ofiarowanie, tak? ten film jakoś najbardziej mnie zauroczył w 2018 roku, w sensie nie spodziewałem się nic wielkiego, e, spodziewałem się, że faktycznie będzie taki jak recenzje mówią, czyli sztampowy, e, nudny, nie warto obejrzenia, tymczasem dostałem coś, co co przebija przynajmniej spokojnie też poprzednie, poprzednie wersje tego filmu, bo to jest w pewnym sensie remake, w pewnym sensie sequel, zaraz o tym opowiem. Ale również zupełnie, zupełnie mnie zaskakuje pod względem tego, jak potrafi schematy przerobić na coś dobrego, jak potrafi dalej grać z konwencją retro, pomimo że myślałem, że ta konwencja retro to już jest zupełnie skatowana, tak zużyta. Już nie da się nic nowego te, też zrobić w tym temacie. Czym jest Nieznajomi ofiarowanie? E, no to jest kontynuacja filmu Nieznajomi. Ale żeby opowiedzieć o Nieznajomych e, pierwszej wersji, no to trzeba się cofnąć do 2006 roku, kiedy to wyszedł film Oni. Był to film w gatunku Home Invasion, gdzie tajemniczy prześrodowcy. Generalnie uwzięli się na parę głównych bohaterów, którzy tak ukrywają się w domu, a ci prześladowcy ee, zastraszają, starają się zastraszyć, a potem wręcz unicestwić głównych bohaterów. Ten film nie był niczym niezwykłym, nie był jakimś czymś wyjątkowym. Generalnie bazował też na tym, że to jest opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. No nie do końca pewnie, znaczy... Prawdopodobnie przytoczono tylko jakieś tam wydarzenie, które miało miejsce, a całą otoczkę, wszystko co się działo wokół, no to już wymyślono i dopisano. No i to był taki typowy jumpscare -owiec, gdzie nie widzieliśmy zagrożenia i ciągle coś wyskakiwało, tak, z znienacka. Remake tego filmu zwał się Nieznajomi, już zrobili go Amerykanie. Również mamy tutaj parę głównych bohaterów, którzy są prześladowani przez tajemnicze zło, ale tym razem to zło ma twarze, a raczej maski. Głównych bohaterów przyodziano właśnie w taką specyficzną stylowę, która w pewnym sensie stała się charakterystyczna, bo różne tak, różne quizy horrorowe, czy ogólnie jak się mówi o horrorach, no to często przytacza się te postaci, które pojawiają się w Nieznajomych. No ale dalej ten film nie wydał mi się niczym wyjątkowym, no dalej jumpscary, bohaterowie w opresji, generalnie prześladowcy cały czas ich męczą, a oni nie są w stanie za bardzo walczyć o życie. Mija 10 lat i powstaje kontynuacja, nieznajomi ofiarowanie. Korzysta się już z tych kultowych postaci w maskach, które, tak, które pojawiły się w pierwszej części, no i pojawiają się one w drugiej jako grupa, grupa która zajmuje się właśnie takimi, takimi inwazjami na domy niewinnych ludzi. I poznajemy kolejną rodzinkę, którą będzie prześladować, czteroosobową zresztą rodzinkę, którą, których będą prześladować tytułowi nieznajomi. Przy czym tutaj mamy już z zupełnie innym kinem do czynienia. Raz, że dom, który był miejscem akcji pierwszej części, zastąpiono tutaj całkiem dużą przestrzenią. Mamy tutaj w pewnym sensie obóz, tak, tak coś takiego jak obóz Crystal Lake z piątku 13. No i mamy tutaj rodzinkę, która, której jest więcej osób, tak? dwoje nastolatków, brat i siostra, no i wiadomo, tata, mama, czyli już cztery ofiary, jeszcze większe pole, żeby, żeby prześladowcy mogli ich prześladować, no nie, i okazuje się w, gdzieś tak w jednej trzeciej filmu, że nasi bohaterowie tak nie dają za wygraną, nie dadzą się tak łatwo. Nie będziemy mieli tutaj do czynienia z typowym jumpskerowcem. Okazuje się, że nasza rodzinka podejmie wyzwanie, zacznie walczyć z prześladowcami, Automatycznie z tego kina Home Invasion zmieniło się w coś, co nazywam kinem pojedynku. Mianowicie dwie frakcje, dwie grupy walczą ze sobą na dość dużej przestrzeni. No i będziemy obserwować, owszem, również fajne jumpscary, owszem, również fajne jakieś takie dziwne e, sceny, które mogą, mogą przypominać właśnie typowe kinogrozy. No ale jednocześnie walkę, coś co jest związane niejako z kinem akcji e, bardziej. E, I ja byłem absolutnie zauroczony. Tym, jak rozegrano dynamicznie ten pojedynek. W recenzjach pojawia się owszem często, że właśnie to jest sztampa, że to jest nic nowego, że bohaterowie ganiają tylko za sobą i nie ma tutaj żadnej istotnej fabuły. No ale z drugiej strony, po co ona, skoro mamy tutaj kino akcji, a te sceny akcji są naprawdę bardzo fajne ultra zaskakująca jest scena na basenie, bardzo fajne jest to, że bohaterowie w zasadzie antagoniści, tak? Antagoniści słuchają jakichś łzawych, starych syndwajwowych kawałków. Bardzo fajny jest wizualnie ostatni pojedynek między, między właśnie tymi, którzy pozostali z tego, z, tej, z tego starcia. No to wszystko łączy się w takie dy, dynamiczne, dynamiczne kino, które za zapartym tchem obserwuje się od początku do końca nie jest to coś, co wpłynie na grozę no pewnie, że nie nie jest to coś, co jest jakimś wielkim odkryciem ale jednocześnie fajnie skorzysta z konwencji jaką tutaj przyjęło nie waha się żartować z widza, czasami takim jakimś czarnym humorem. No na pewno zapamiętam na przykład scenę, w której w końcu oprawcy zostają za, zapytani, dlaczego robią to, co robią, i tutaj też odpowiedź tak mnie zaskoczyła chociaż to jest taki tylko i wyłącznie mini moment, tak mini chwila e, przystanku e, to jednocześnie bardzo fajnie przemyślana. Całość jest oprawiona świetnie wizualnie, moim zdaniem świetnie muzycznie. Nie jest, jak już wspominam, niczym fascynującym. Od dwie ekipy się biją ze sobą, no ale dla mnie to wystarczy, żeby zrobić dobry film. No nie jeden. Tak, tak wyglądało między innymi pierwsze martwe zło i też było czymś niezwykłym. Dlatego, że komponenty, które użyto, były... Mądrze zastosowane, a nie z jakichś tam górnolotnych powodów, że to było, to było coś z przesłaniem, czy coś, nie? I to tyle ode mnie, bo mógłbym gadać i gadać i gadać jeszcze o tym e, roku. No jak mówię, 2018 to jest dla mnie e, niebywałe przeżycie pod względem filmowym zapraszam Was, skoro mam już okazję tak do przesłuchania na pełnej sali naszego podcastowego podsumowania tego roku w kinie w ogóle i tam też usłyszycie dlaczego również właśnie e, lubię, lubię nową Suspirię, dlaczego jej nie lubię na przykład, e, tutaj też zestawia się tak ten, te dwie różne cechy usłyszycie troszkę krótszą zmiankę o nieznajomych, usłyszycie troszkę dłuższą o zemście, więc e, no zapraszam Was, tak już nie robię tutaj autoreklamy, dzięki Szymasz, że za mnie zaprosiłeś, trzymajcie się drodzy słuchacze i oddaję mikrofon gospodarzowi. Hej. A już za tydzień. Kolejny na przydomie. Cześć, z tej strony Dominika z wydawnictwa Gmorg. Wydawnictwo Phantom Books i Okiem na Chodą. Możecie mnie znaleźć na twitch.tv Iskariot, gdzie w wolnych chwilach streamuję różnego rodzaju gry, single player z reguły. I witam was w kolejnym podsumowaniu rocznym na blogu Necropolitan.